Pomrodnica to firma, która od momentu połączenia z Krukowiakiem przeżywa bardzo dynamiczny rozwój, dowodem tego nowe maszyny, dowodem przede wszystkim siewnika, a w zasadzie agregaty siewne, przy których w tej chwili stoimy. I zacznijmy od tych, które mają szerokość taką, jak lubimy wszyscy, czyli, czyli 3 metry. Dokładnie, 3 metry. Akurat szerokość to jest najbardziej popularna u nas w kraju. Yy, według badań, które zrobiliśmy, niestety inne szerokości, czyli 4 metry, 4,5 metra, na przykład tak jak na zachodzie, no u nas są mniej popularne i akurat rozwijamy większość produktów związanych z silnikami właśnie w tym kierunku. tak? Yy, zaczynamy od silnika JZ, czyli od silnika Z jak zawieszany. Mamy również w ofercie silnik do nabudowy, to jest JN akurat to na targa nie jest prezentowane stoimy przy ziemniku zawieszanym, czyli może on pracować solo może on również pracować w zestawie, na przykład z agregatem uprawo osiewnym, czy ewentualnie talerzowym, czy, czy zębowym. Tak? To sobie dobieramy już względem tego, jaką mamy glebę, jakie mamy ciągnik. Ciągnik, ewentualnie, jakie tam, powiedzmy, rolnik ma predyspozycję, Co jest wspólną cechą naszych siewników, wszystkich? To nieważne od szerokości, czy to będą 3 metry, czy 6, 6 metrów, o za chwilę powiemy. Po pierwsze, mamy w standardzie we wszystkich siewnikach lice dwutalerzowe. I to jest rdlica yy, zbudowana właśnie z dwóch talerzy, gdzie jeden jest talerzowy, talerzem rozcinającym, a drugi jest talerzem zagarniającym. I to się szczególnie dobrze sprawdza przy yy, siebie. Na polach po prostu no, może nie tyle źle uprawionych, gdzie po prostu mamy dużo resztek, powiedzmy jakichś pożniwnych, przy granicach, powiedzmy gdzie, powiedzmy tam są jakieś reszki zachwaszczeń i tak dalej. Redlica talerzowa zawsze nam sieje. Druga sprawa, Tarlica talerzowa również ma dobre wyniki przy sianiu w ziemię to niekiedy wilgotno, bo nie zawsze rolnik ma możliwość tak, przygotowania pola, żeby ta ziemia była po prostu pulchna, sypka, żeby się kurzyła, jak to mogą powiedzieć starsi rolnicy i tak dalej, nie? No tak, bo talerzowy się jednak wcina, się wcina w tą dokładnie. glebę, I nawet, za, nawet jakby on nie miał docisku, to on też się wetnie. Dokładnie. I tutaj samo wcięcie to jest raz i położenie ziarna, ale drugi talerz właśnie ten zagarniający, nawet mówię, gdy ta ziemia jest powiedzmy troszeczkę wilgotniejsza, on też te ziarno jak gdyby nam przykrywa, a następnie również w standardzie kółko dogniatające, które idzie jak gdyby zaraz za tymi talerzami dodatkowo ziarno dogniata i co jest bardzo ważne przy wysiewie ziaren drobnych te kółeczka też jak gdyby trzymają głębokość, bo trzeba zaznaczyć jedną rzecz, rednica talerzowa, ona ma bardzo duży nacisk swój na ziemię i jeżeli mamy mozaikę czyli jest ziemia ciężka i lekka to bez kółka operator ma jak gdyby troszeczkę problem z utrzymaniem tej zadanej głębokości, Przys docisk będzie jakby Dokładnie, wsiewał za głęboko, za głęboko w niektórych miejscach. Tak. I przykładowo przy jak z tradycyjnym zbożu, takim większym problemem to nie jest. To niestety przy rzepaku zasiane zbyt głęboko, no to nie jest jak gdyby y, dobre dla dla, powiedzmy, dla wschodów i tak dalej. I mamy właśnie dzięki temu kółku, który jest właśnie przy rednicy dwa tematy. Dogniecenie, czyli lepsze podciąganie i lepsze schody. To jest szczególnie widoczne przy takich powiedzmy warunkach pogodowych jak teraz, kiedy jest bardzo sucho, a naprawdę wieście mi, że jest potężna różnica jak gdyby we wschodach, ale przede wszystkim wszystkim druga rzecz, trzymamy głębokość. Czyli tu nie ma problemu, że jedno na przykład wschodzi w szczęście i druga później, te rośliny są tak naprawdę różnie rozwinięte. Niekiedy jest taki jeszcze związany inny efekt na przykład z, z uprawami, że trzeba na przykład opryskać w danym momencie i nie ma tej kilkudniowej różnicy. I nie na... się farza. Dokładnie, nie ma tej kilkudniowej różnicy właśnie, yy, która jest wymagana po prostu, że to było jednolite, jeżeli chodzi o jakieś tam zabiegi chemiczne i tak dalej. Tak? Kolejna rzecz, to jest wspólny jak gdyby mianownik tutaj y, naszych maszyn, skrzynia bezstopniowa, y, bardzo dokładna skrzynia, gdzie operator po prostu tutaj na y na takiej czytelnej skali według tabeli wysiewu ustawia wstępną, wstępny, ilość wysiewanego ziarna, a następnie według próby kręconej jak gdyby to koryguje. Minimalnie do ilu kilogramów na hektar możemy być. 2,5 kg. 2,5. kilograma. w przypadku rzepaku. W przypadku rzepaku, tak dokładnie. Dlaczego to jest o tej próbie kręconej? Bo tutaj dużym, jak gdyby czynnikiem, który wpływa na ilość wysiewanego ziarna jest jak gdyby też jego struktura, jego ciężar poszczególnego ziarna i to też teoretycznie nie, powinno na przykład wyjść na według próby tyle i tyle, a właśnie niekiedy trzeba to delikatnie skorygować i wtedy mamy idealny wynik, który operator chce wysiać. No, aczkolwiek jeszcze częściej zdarza się, że na próbie wyszło nam coś, a na polu wychodzi zupełnie inaczej Dokładnie. i mamy bardzo, bardzo pokręcone bardzo, miny. Tak, tak, bardzo e, często się zdarza sytuacja, że tak się nie dzieje, ale najlepszą próbę kręconą, podpowiem, robi się na polu, czyli nie kręcimy tak na naprawdę podwórku. na podwórku. Ja wiem, że to jest może skomplikowane, dla operatora, dla tych pomocników, tylko opuszczamy rynienki i jadę po polu, i wtedy po prostu jak gdyby koło mi się obraca według z tym poślizgiem, który tak naprawdę będzie występował. I już wtedy to koryguję I wtedy powinno nam wyjść niemalże idealnie, bo jak gdyby ten już koryguje ten poślizg koła, który zawsze jest w jakimś tam, powiedzmy, w stopniu tam jest, a nie oszukujmy się na różnych ziemiach ten poślizg też jest różny. Czy możemy otworzyć skrzynię nasienną? Bo osobnym tematem, który ma miejsce, z powodu którego często próba kręcona nie zgadza nam się z rzeczywistym wysiewem, w tym momencie zaglądamy do skrzyni nasiennej, na co chyba słychać takie leciutkie echo, no, wiadomo, że wylot ziarna zawsze jest z boku skrzyni, a w końcu rzadko, rzadko kiedy się zdarza, żeby był dokładnie, dokładnie od spodu, centralnie. Jedziemy raz pod górkę, dokładnie. raz z górki. Tak, tak, tak. to jest bardzo ważne. I nie oszukujmy się też z drugą rzeczą ważną, jak ta skrzynia w środku jest skonstruowana, bo wielokrotnie, no, szczególnie na rzepaku, ten operator robi tą próbę. Tego rzepaku nie zasypuje dużo i często jest tak, że jakieś z uwagi na pośpiech i no, ogólnie na te, jakieś tam natężony powiedzmy, te prace w polu, on często robi próbę, a nieraz nie wszystkie aparaty są do końca zasypane. Już to jest na przykład jakieś tam powiedzmy, jakieś przekłanie. Kolejna rzecz, wiele siewników na przykład konkurencji widzę, że nie ma w skrzyni daszków rozdzielających ziarno pomiędzy poszczególnymi aparatami. A rzeczywiście, yy, widziałam, że niektórzy w starszych siewnikach dorabiają to sobie tak, samodzielnie. Sami, sami no, akurat na naszych starych siewnikach też tak gdyby było jako opcja i to też to można było dokupić, ale to oczywiście w tych naszych najnowszych siewnikach dodaliśmy standard, bo mówię, najgorsza jest końcówka ziarna. Kiedy myślimy, że jeszcze jest, a później na wschodach są jakieś tam niespodzianki. No, ewentualnie no. na wyposażeniu siewnika powinien być pędzelek, no. którym to sobie elegancko powygarniamy, ale taki daszek plastikowy, Już który pierujemy. prawdopodobnie koszt dla fabryki jest to żaden, ale on zapobiega zatrzymywaniu się dokładnie. nasion pomiędzy aparatami wysiewającymi. Dokładnie. To jest dokładnie to, co Pani zauważyła. Mówię, no inni tego nie mają, my to dajemy, to jest kosz niewielki, a zysk i, i nerwy rolnika o wiele bardziej ważniejsze. Jeżeli by coś poszło nie tak. W większości naszych silników, tych 3-metrowych, mamy skrzynię podstawową 450-litrową. Oczywiście jest opcja nadstawki, tak tutaj widać. I tą nadstawkę operator w w każdej chwili po zakupie może sobie dodać. Czyli tutaj. Tak tutaj. Czyli tutaj nie ma sytuacji, że dzisiaj mam przykładowo ciągnik 110-konny, za rok czy za dwa dokupuję sobie jaki mocniejszy traktor i nagle się okazuje, że mógłbym więcej zasypywać, ale się nie da. Tu bez żadnego problemu jest to znormalizowane i za kilka lat nawet taka, taka sytuacja będzie. bez żadnego problemu możemy zwiększyć pojemność o 250 litrów, bo my pojemności akurat podajemy w litrach. To... Ale jak już chcemy naprawdę zwiększać pojemność, tu tutaj obok nas stoi siewnik na oko dwa razy szerszy, tak. do którego spokojnie wsypiemy, no przynajmniej dwa razy tyle, jeśli nie trzy razy tyle ziarna. Jeżeli chodzi o ilość ziarna, bo to mówimy teraz, że 6 sześciometrowym, który nie oszukujmy jest właśnie naszą ofertą, propozycją dla rolników wielkoobszarowych, czy tak naprawdę dla rolników tutaj z y, zagranicy, ze ściany wschodniej. Tutaj mamy pojemność y, około 1500 litrów samego zasypu ziarna i 1100 litrów y, zasypu nawozu. Bo tutaj, jeżeli możemy podejść, to pokażę, mamy aparaty tak w ogóle zamontowane, że podsiewają nawóz. Od razu podsiewają nawóz. To jest system tak zwany dup to test stosowany przez wielu zachodnich producentów. No i tu już mamy siewnik dla bardzo wymagającego rolnika, któremu przede wszystkim zależy na czasie, że jeżeli ma powiedzmy tam kilkaset hektarów, on musi po prostu sprawnie wjechać i sprawnie to oprzeć. Tak? Podobne redlice dwutalerzowe silnie widzimy o wiele bardziej, jak to się mówi, masywny. Z uwagi na gabaryty bo siewnik waży ponad 3 tony w wersji podstawowej, tak tutaj jak to widzimy on jest silnikiem na pole ciągniętym, dalej operator po dojechaniu przepina zaczep i po prostu stawia się od czoła siewnika i dalej na nawrociach siewnik po prostu na kołach tych, tych roboczych jest podnoszony, operator dokonuje nawrócenia tym siewnikiem, wjeżdża po kolejny przejazd, opuszcza cały siewnik tak to u nas wygląda no bo podnoszenie na podnośniku jednak tej szerokiej kości siewnika, to by nie był najlepszy pomysł. No nie byłby nie jest najlepszy pomysł w uwagi na to, jest to czy nadal jakieś tam przyjazdy, nie przyjazdy transportowe, czy robocze, jakieś ograniczone pole widoczności, to jest siewnik ciągnięty, tak, na pole. Czy też podczas pracy też jest w ciągane? On nie jest zawieszany przy, przy nawrociach. Ale ten siewnik to w takim typowym polskim gospodarstwie to chyba raczej nie, chyba to raczej jest są, pomysł są, bardziej to, na ekspansję, na tak, wschód, do Ameryki. Tak, bo taka właśnie jest wizja tutaj nasza i przede wszystkim naszego prezesa, żeby nasz tutaj tu, dawny pomp zaczął, zaczął być kojarzony z maszynami, nie tylko silnikami, właśnie dużymi dla dużych gospodarstw. A wiadomo, że największe gospodarstwa i tak dalej są oczywiście Polsce, ale przede wszystkim nam chodzi o ekspansję tutaj na rynki zagraniczne, szczególnie właśnie na rynki wschodnie i to już mamy tutaj pierwsze zapytania i liczymy, że to jest produkt, który po prostu z czasem się rozwinie jeszcze bardziej. No i zobaczymy, bo prezes nasz ma wizję silników na 9-metrowych ale to przyjmijmy, że to będzie jakaś tam następna przyszłość, która, miejmy nadzieję, się jakoś z według prysa sprawdzi. Także na bieżąco będziemy tutaj Państwa informowali na ten temat.